2012, rokiem Władysława Wagnera, pierwszego Polaka, który pod żeglami okrążył kulę ziemską. Witam serdecznie, Patrycja Długoń i zapraszam na pierwszą audycję w związku z obchodami roku Wagnera. Ich zadaniem jest przybliżyć wszystkim sylwetkę i dokonania tego wielkiego, a niestety prawie nieznanego żeglarza. Jest to jednocześnie okazja do integracji polskich środowisk żeglarskich, które rozsiane są po całym świecie. Już za niecałe 10 tygodni, w przedostatni weekend stycznia na Karaibach, będzie miało miejsce wielkie święto. W obecności polskich żeglarzy, którzy przypłyną z całego świata, odsłonięta zostanie tablica pamiątkowa na cześć Władysława Wagnera. Jest nadal szansa, by zaśilić grono świętujących, chociażby na żaglowców Fryderyk Chopin, który jeszcze czeka na chętnych. O tym, a także o przygotowaniach do uroczystości w Polsce i o historii Władysława Wagnera porozmawiamy z naszym pierwszym gościem. Jest jednym z inicjatorów całego wydarzenia, komandor Jacht Klubu Polski w Londynie, kapitan Jerzy Knabe. Jestem zaszczycona, że mogę Cię poznać osobiście. Miło również. <śmiech> Bardzo się proszę, opowiedz mi, jak doszło w ogóle do, do tego, że organizujesz... Tą sprawę Wagnera? Tak. Po pierwsze trzeba było wiedzieć, że Wagner istniał. O czym wie, jak się okazuje, nadal bardzo niewiele. O czym właśnie, o czym dosyć dużo ludzi nie wie w Polsce. No, wśród żeglarzy są tacy, co wiedzą, bo za moich czasów, jak ja się uczyłem, to była wykładana historia żeglarstwa. I tam padały takie nazwiska właśnie jak Wagner. Mimo, że to nie było popularne, ponieważ on był emigrantem, prawda? Nie wrócił do Polski, do PRL-u i jako taki, jako emigrant był, z, że tak powiem, z, z zasady, czy z, od razu z punktu uznawane, że przeciwnika ustroju. Co nie było dalekie od prawdy. <gry> no, ale w każdym razie ja nie wiem, jak teraz jest to dokładnie, ale znając trendy, jakie są w, w ogóle w wykształceniu dzisiejszym, to myślę, że historii żegarstwa w ogóle się nie uczy na kursach. No, więc wśród tego naszego starszego pokolenia pamięć o, o tym, że taki Wagner był i że opłynął świat dookoła, zachowała się. Co więcej, ci, którzy byli, bywali za granicą, jeszcze w czasach PRL-u, a pamiętali o tym, mieli okazję z nim się spotkać, jeszcze za życia. No i potem z tych spotkań właśnie wynikła w jakiś sposób, może podczas jego jeszcze życia, a może po śmierci, tego dokładnie nie wiem, powstała idea, że, że ponieważ on żył na tych Wyspach Karaibskich przez wiele lat i tam był pionierem, zakładał, pierwsze budowla, budował domy kamienne, z, z pas pierwszy, -domy. pierwszy ten runway, znaczy pas startowy, na lot, lotniska budował tam i tak dalej. Także był tam postacią znaną i taką pionierską. No i, i jego tam do dziś są ludzie, którzy go jeszcze pamiętają. Więc y, to konkretnie Andrzej Piotrowski, to jest taki nasz kolega żeglarz z Chicago, który skądinąd jest znany jako założyciel i prezydent Karaibskiej Republiki Żeglarskiej, on właśnie rzucił pomysł, że taką, taką jakąś pamiątkę, jakiś pomniczek, jakąś tablicę czy coś w tym sensie, dobrze by było tam w tym miejscu postawić, gdzie on tam to działał. No, dla pamięci, dlatego, że tam dużo żeglarzy przypływa, no żeby jakoś rozpowszechnić tą, tą informację o nim. No a ponieważ oboje jesteśmy członkami Bractwa Wybrzeża. No, a Bractwo Wybrzeża to jest takie towarzystwo, które się zajmuje właśnie tradycją, prawda, historią, kulturą morską, historią żeglarstwa i tak Także na tym forum właśnie Bractwa Wybrzeża ten pomysł został rzucony tak już na początku wieku tego XXI. Hmm. No ale to tak się został rzucony, prawda, do tego, no, przyjęty, nieprzyjęty, Ale w końcu trzeba było wziąć byka za rogi. I yy, ja o tym pamiętałem i w zeszłym roku, we wrześniu, byłem na dwudziestoleciu znowu z Nowu Polskiego Klubu Żeglarskiego w Nowym Jorku. I to był duży... Duży zjazd, duży spęd różnych osobistości żeglarskich z całego świata i z Polski i ze świata. Bo dużo jest żeglarzy polskich mieszkających za granicą i działających tam. No i tam żeśmy tą sprawę, że tak powiem, jeszcze raz wywlekli na powierzchnię. No i wtedy się, że tak powiem, uświadomiliśmy sobie, że ten 2012 rok to jest bardzo taka zręczna rocznica. Ponieważ to jest 100 lat od urodzenia Wagnera, 20 lat od jego śmierci dokładnie, a 80 dokładnie lat od chwili jego wyruszenia w rejs dookoła świata. Także jest to taki powód, żeby to ten, ten rok uczcić i postanowiliśmy uczcić w ten sposób, że ogłaszamy rok 2012 rokiem Wagnera w miarę swoich możliwości, tak? No a jako jeden z elementów, który jesteśmy w stanie, że tak powiem, prze, przeprowadzić i zorganizować, to jest właśnie postawienie tej tablicy pamiątkowej na e, Karaibach, na Beef Island, e, w brytyjskich Wyspach Dziewiczych. No, my mamy szersze, że tak powiem, e, zamiary i życzenia i i Dobre chęci, żeby to się na tym nie skończyło, żeby ta, ten rok Wagnera był w jakiś wyraźny sposób uczczony, uświęcony, najlepiej właśnie w Gdyni i najlepiej w 80. rocznicę jego wyruszenia z Gdyni, z basenu Zaruskiego. Ta Gdynia była świeżo zbudowana wtedy, jak on wypływał, to był 32. rok. Także no jest to okazja, no, a poza tym w Gdyni powstaje Muzeum Emigracji. No więc to wszystko razem, jak połączyć, to są duże szanse, że coś tam będzie zorganizowane. No ale, tak prawdę mówiąc, ręką na sercu, to ja, my, mieszkając poza Polską, ani ja w Londynie, ani Piotrowski w Chicago, czy inni koledzy, którzy mieszkają tam w Kanadzie czy gdzieś, no nie możemy się, że tak powiem, wtrącać i w, z, zdalnie organizować w Gdyni uroczystość w, bez, bez, że tak powiem, poparcia miejscowej władzy i miejscowych żeglarzy. No to musi być inicjatywa podjęta z tamtej strony. znaczy czy jakieś głosy od nich już usłyszałeś? No tak nie powiem, żebym konkretnie miał coś, prawda, w garści takiego... No ale, ale ja nie tracę nadziei, jeszcze jest dużo czasu, bo to jest jednak, my mamy, my musimy się już spieszyć, my mamy niewiele czasu, mamy dwa miesiące, czy dwa i pół miesiąca do, do uroczystości na Karaibach, bo to ma być, nie wiem czy już wspominałem, 21 i 22 stycznia. Natomiast ta uroczystość w Gdyni najlepiej byłoby, gdyby odbyła się 8 lipca, to znaczy właśnie dokładnie 80 lat po wyruszeniu, a to dobrze się składa, bo jest niedziela. Wszystko się pięknie układa. No, także wszystko tak jest dosyć dobrze, dobrze ułożone i dobrze się zapowiada. Zobaczymy, jak będzie, jakie będą efekty. Jak na razie nasza, nasza akcja, ta karaibska, posuwa się do przodu, nie najgorzej. Przezwyciężamy trudności organizacyjno-finansowe. Bo oczywiście całą sprawę organizujecie no, tak jak powiedziałem, sposób. na zasadzie zupy z gwoździa i to właściwie tylko tych te, to środowisko, to grono, prawda, które się zapisało do, do grupy internetowej, która jest faktycznie komitetem organizacyjnym, ale tego wydarzenia na Karaibach, no to ci ludzie ze względów na to, że się zapisali, że jakoś się poczuli, że tak powiem zobligowani, czy poczuli się bliscy tej idei, no to poczuwają się też, że, że trzeba, jak są jakieś koszty, a niestety nie wszystkiego się za darmo nie da zrobić, bo wszyscy pracują społecznie w tym komitecie, no ale są zewnętrzne wydatki, które trzeba ponieść. Trzeba pojechać na tę Virgin Islands przedtem Zapłacić za samolot, zapłacić za, za hotel, dogadać tam sprawę, wynając jakichś pracowników, żeby przygotowali to miejsce, znaleźli kamień, wyszlifowali go, przygotowali to wszystko, żeby tablicę można było przywieźć, przykręcić i postawić w jakimś takim, no w miarę ładnym otoczeniu. Tego wszystkiego się za darmo nie da zrobić. Także no, mamy wydatki no, ale dajemy radę. Natomiast co będzie w Polsce, no to przyszłość pokaże. Zobaczymy. Swój udział w spotkaniu w styczniu zapowiedział, że kolega Chopin. Tak, no znaczy myśmy za to powiadali w naszych materiałach propagandowych to dosyć już dawno, bo już bo ja ten temat no, mam różnych różne koneksje, różnych znajomych. Między innymi kapitana Chopena, który właśnie był długi czas w Anglii bo z powodu tego połamania masztów, kapitana Barańskiego. No ja wszystkim im właśnie tłumaczę tu i, i, i apeluję, że jakby tylko była możliwość, to by wizyta Chopina podczas tej uroczystości znakomicie podniosła rangę tego całego wydarzenia. W momencie naszej rozmowy na 100% jeszcze nie potwierdzona, dziś już pewna obecność Fryderyka Chopena na Beef Island. Chętnych do zaokrętowania odsyłamy na stronę żaglowca www.fryderykchopen.pl. Przypłynie też więcej jachtów, tak? Najwięcej chyba z Ameryki Północnej, z Kanady. Tak, ze wybiera się dosyć dużo. No, znaczy, nieznana mi jest sprawa, czy ktoś się wybiera z Polski. Yy, wiem, że płyną ludzie na przykład w Atlantic Rally for Cruisers płyną ludzie w tej chwili już przez Atlantyk i ci ludzie mają w planie się znaleźć tam, ale czy na tych jachtach czy na innych, czy w inny sposób, to nie wiem ale mają tam być. Dużo ludzi zapowiedziało się że się tam wybiera dużo ludzi yy, po prostu wyczarterowało jachty na miejscu w okolicy albo na samych Wyspach Dziewiczych żeby tam przylecieć, wsiąść i żeby tak z pokładu yy, robić te, te, to zgromadzenie i tą uroczystość jakoś yy, przeprowadzić. No a yy, jest jeszcze jeden aspekt, który też tak jakoś się przewija, jeszcze nie ma konkretów, ale Wagner został zatrzymany w drodze powrotnej do Polski 3 września 1939 roku tu w Anglii. Powiedzieli mu panie, Wagner, niech pan już dalej nie płynie, bo tam jest wojna. No i właściwie nie pozwolili mu wypłynąć, bo jakby mu pozwolili, to pewnie by popłynął, ale... <śmiech> ale po prostu go zatrzymali. No i, i to się stało w porcie Great Yarmouth. I teraz słyszę, że jest taka idea, gdzieś właśnie pochodząca z Polski, ale też dosyć mgławicowo na ten temat informacje mam, no? że istnieje idea, żeby... Nastąpił rejs polskiego jachtu z jakąś pamiątką, z jakimś, no jakimś takim coś, co by nawiązywało do sprawy, żeby zakończyć z tego Great Jarmus do Gdyni, ten rejs Wagnera dookoła świata, żeby on symbolicznie chociaż dopłynął na pokładzie tego naszego nowego jachtu jakiegoś współczesnego, no i żeby się zjawił tam na to otwarcie, na tę rocznicę 8 lipca. Czy to dojdzie do skutku, to nie wiem, ale to bardzo ładna idea. Bardzo ładna, rzeczywiście. Czy mógłbyś opowiedzieć, jak to było z Władysławem Wagnerem, jak zaczął ten swój rejs? On był bardzo młodziutki, prawda? I, i bardzo no on, skomplikowana on, to była tak, droga. On się, on się urodził gdzieś w Kieleckim. Ja nie pamiętam w tej chwili, tak nie mogę... Z... Kapelusza, powiedzieć dokładnie w jakiej miejscowości. W każdym razie z rodzicami się przeniósł do Gdyni. I to było na samym początku, jak Polska odzyskała niepodległość to było gdzieś w lata 918-20, coś takiego. No, on się urodził w 912. No i zamieszkawszy w Gdyni, zaczął się interesować morzem, zapisał się do żeglarskiej drużyny harcerskiej, zaczął żeglować. No i tak to, to połknął baksyla morskiego. No i postanowił, że właściwie jak to młody człowiek, co stoi na przeszkodzie, żeby się ruszyć w świat. No i zaczął działać w tym kierunku i wyruszył rzeczywiście w świat na jachcie, który się nazywał Zjawa. Na czy, początku to była czy Na początku to była jakaś szalupa. Początkowo to nawet jakaś była podobna nie pod tą nazwą, tylko pod inną. Troszeczkę tutaj ten temat jest, że tak powiem, mętny. Yy, Zarzucają Wagnerowi, że, że tę łódkę uprowadził, że to, że tamto, no ale to wszystko to, sobie, to jest wszystko małe piwo w porównaniu do tego osiągnięcia, które on zrobił, bo on przez yy, 7 lat do 1939 roku łącznie opłynął świat na, dookoła yy, z różnymi zmieniającymi się załogami, z, z, zmieniając po drodze jachty, budując na nowo jachty. Także była zjawa pierwsza, zjawa druga i zjawa trzecia. I on na zjawie trzeciej dopiero dokończył rejs tutaj w Anglii. No ale do Polski nie dopłynął. Wojna wybuchła. Były ważniejsze sprawy na głowie niż, niż, niż to, że Wagner jako pierwszy Polak i jako jeden z niewielu w ogóle żeglarzy na świecie opłynął pod żaglami świat dookoła. No i, i o tym nie było mowy. Potem nastał PRL, no jak już mówiłem na początku, nie bardzo był wtedy osobą, którą warto wspominać, bo jest przeciwnikiem ustroju i nie wrócił. A potem już to tak zostało rozpędem, no nawet odzyskaliśmy niepodległość, ale kto pamięta o Wagnerze? Oczywiście można znaleźć o nim informacje w, w internecie, dużo ciekawych informacji ciekawe opowieści, które tutaj za długo by wyliczać, prawda, bo, bo Dwie książki taki... napisał, prawda? On napisał trzy książki właściwie. On napisał dwie książki po polsku, zaraz jeszcze w trakcie wyprawy, które były wydane przed wojną w Polsce, a potem już będąc na emeryturze, mieszkając na Florydzie, napisał jeszcze raz książkę, już po angielsku, ale pod tym samym tytułem, czyli By the Sun and Stars, czyli Podłóg Słońca i Gwiazd. I to już jest książka dużo grubsza, ale nie wydana w Polsce. A te wydane przed wojną w Polsce to też są białe kruki, które właściwie są nie do osiągnięcia. No nie wiem, no może ktoś, kto ma szczęście znajdzie gdzieś w jakimś od tych wariacie, ale wątpię. No. Ja bym bardziej liczyła na wydawnictwo, które wznowi te, te tak, no, ale z wydawaniem, wiadomo o z wydawaniem książki. Proszę? wiadomo co, a propos praw autorskich, co do tych... Yy, no, żyje jego żona, z którą żeśmy mieli kontakt zresztą niedawno. No i jest zainteresowana całą tą naszą imprezą. Więc, więc ja nie byłem przy tych rozmowach, ale miała być poruszana te sprawa praw autorskich. Co więcej, ona sama napisała książkę na temat Wagnera. I ta książka jest w posiadaniu właśnie Andrzeja Piotrowskiego i tam on no, nią wertuje, proszę Ciebie i, i prawdopodobnie dojdzie do jakiegoś wydawania. No, no ale to są, to są sprawy, że tak powiem, dalsze, które nie są związane akurat z organizacją tej naszej imprezy na British Virgin Islands, którą, która jest terminowa i pilna i tym się trzeba przede wszystkim zajmować. Dokładnie. Wspominałeś o Polakach, którzy już teraz są w drodze na Brytyjskie Wyspy Dziewicze, tak? No są w drodze więcej... na drugą stronę Sadzawki, tak. na drugą stronę <laughs> <laughs> Atlantyku, ale no, tak, znam kilku Polaków, którzy tam biorą w tym udział i zapowiadają, że, że przypłyną czy przyjadą na uroczystości. No ale zobaczymy, zobaczymy. Zresztą z punktu widzenia naszego jako organizatorów to nie jest istotne i ja nie śledzę i nie staram się, że tak powiem, bardzo nalegać na to, żeby ktoś mnie wszyscy informowali, jaki jest stan ich przygotowań, czy przyjadą, czy nie przyjadą, czy zabierają się, czy, czy mają trudności finansowe, czy mają trudności z kompletowaniem załogi, czy coś. Kto przyjedzie, to będzie, no. Ale można rejestrować swój przyjazd, żeby usprawnić... A można, można, tak. To jest bardzo celowy. Jeżeli ktoś ma życzenie i ma na przykład wolne miejsce na swoim jachcie i chciałby znaleźć takiego żeglarza, który by się do niego dołączył, no to my mamy również takich, którzy chcieli tam być, a nie mają na czym przypłynąć. Także to... Oczywiście, takie informacje są mile widziane. Mm -hmm. Czy mógłbyś mi jeszcze opowie opowiedzieć o rejsie, który został zorganizowany ze względu również na, na Władysława Wagnera i jego śladami? To taki jest pan kapitan Mirosław Lewiński i on wyruszył, on wpadł na pomysł upamiętnienia Wagnera, jeszcze zanim myśmy zaczęli to robić i wyruszył właśnie i zareklamował się jako rejs zadaniem Wagnera. No, złapaliśmy z nim kontakt i on postanowił opóźnić swoje wyjście na Pacyfik po to, żeby zostać jeszcze po tej stronie, żeby też na tej imprezie naszej jednak być. Także e, połączyliśmy siły i mam nadzieję go właśnie wtedy poznać. W cudownie. No. Mhm. Myślę, że, że po kolejne informacje to będę chyba do ciebie już dzwoniła. Dobrze. także dziękuję Ci pięknie no nie ma za co z przyjemnością miło się gaworzy prawda? jeszcze jak z tego jakiś pożytek będzie bo dużo ludzi się, się o tym dowie i jeszcze kogoś, kogoś skłonie do tego żeby się zajął tą sprawą Wagnera w Gdyni to bardzo będzie pozytywny wynik zrobimy wszystko co w naszej mocy no, no. no fajne dziękuję bardzo naszym gościem był komandor jacht klubu Polski w Londynie kapitan Jerzy Knabe Zapraszamy na stronę organizatorów www.projektwagner2012.glt.pl Znajdziecie tam najświeższe informacje dotyczące uroczystości, a także naprawdę sporo ciekawych materiałów dokumentalnych i pięknych, starych zdjęć. Zachęcam też do pisania listów, szczególnie tych, którzy na Beef Island się wybierają. Piszcie na adres patrycja.dlugon.wp.pl a tymczasem dziękuję za uwagę. Patrycja Długoń, do usłyszenia.